Nadzór. Samo słowo modlitwa, być skierowany na czyli do boku, się do Boga, znaczy być skierowany w zupełnie w jego stronę. Zupełnie w jego stronę. I uwielbienie jest takim jakby e, uwielbienie to jest modlitwa e, jakby naj, naj, naj, naj, najsilniejszego rzędu. Uwielbienie. W ogóle, bo Żyd, Jehudi, to znaczy twardy, to znaczy ten, który uwielbia Boga. I my powinniśmy być ludźmi uwielbieni, powinniśmy być ludźmi uwielbienia na stałe. I to, jakie jest uwielbienie w Kościele, to jest wynikiem tego, jakie jest uwielbienie, jakie masz uwielbienie w swoich pomorze. Tak jak uwielbia się w Kościele, to, to, to, to jest jakby na, e, to się bierze z tego, jak ludzie poszczególni mają swoje osobiste uwielbienia. Ja Was w ogóle chcę bardzo zachęcić do budowania uwielbienia w Waszych komorach. W ogóle ta modlitwa, to skierowanie na po prostu to w większości jest uwielbieniem. Modlitwa jest w większości uwielbieniem. Można powiedzieć, że 60% modlitwy to jest uwielbienie. Albo jeszcze więcej. To nie jest proszenie Boga, o cóż? Proszenie Boga, czy też e, przychodzenie z czymś do Boga, z jakimiś sprawami, jest małym fragmentem modlitwy. To jest bardzo mały fragment. Kiedy my złamiemy w sobie to, że, że, że przestaniemy się bać, uwielbiać Boga, a nie prosić Go, tyle, to my będziemy mieli potężne sukcesy. W Kiedy zaczniesz już uwielbnić, zamiast prosić, prośba to jest mały procent. To jest mały prośbę. Kościół się nauczył, dużo prosić Boga. Mówić Mu, jakie mamy potrzeby. Masz mówić o swojej potrzebach Bogu, ale powiedz Ci tak, że jeżeli rozwitujesz uwielbienie w swoim życiu, to będziesz miał coraz mniej próśb. Coraz, <coughs> mniej o, o coraz mniej rzeczy będziesz chciał tego Boga poprosić, bo będziesz miał za bardzo mocne, bo rzeczy będą się działy. One będą się działy, bo Ty jesteś człowiekiem uwielbienia. Jesteś chwalcą Boga. Jesteś tym, u który tego Boga. I wiecie, e, ja zachęcam Was, żebyście przestudiowali sobie e, taki fragment w Biblii, z księdze Lud. Może e, ja mam obu ludzi, żebyście sobie zapisali, tak, też moja prośba. E, księdze Lud, I to jest. I think jest obrazem człowieka, który jest Chrystusowcem. Ja Wiadomo mi tak, umyj się, namaść, musz na siebie strojne szaty. <kli> Zejdź na glepisko. Nie daj się, da się poznać temu mężowi, aż się najmniej napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsca. uczy ją, w jaki sposób ona ma zdobyć tego mężczyznę. same się w wiecie. I kiedyś mieliśmy przypadek, ja razem wszędzie miałem taki przypadek, że uwalnialiśmy opętanego człowieka. Zgodziłem się na to. Nie robimy tego, ale zgodziłem się na to, ponieważ miałem takie prowadzenie, żeby to zrobić. To był człowiek, który nie znał Jezusa. Człowiek narodzony z Bożego Ducha nie może być opętany przez diabła. W Jego duchu nie może mieszkać z w Jego duchu jest Bóg. Człowiek nawrócony z Bożego Ducha może być zdemonizowany do szpiku kości. może mieć zdemonizowane ciało i zdemonizowane duszę, ale nie ducha. Duch człowieka jest nietykalny dla szatana, odrodzony duch człowieka. Ale człowiek nieodrodzony z Bożego Ducha może być opętany, w jego duchu może mieszkać w diabeł. I taki też był ten człowiek. Kiedy wszedł na nabożeństwo, to na nie zaczął warczać. Już warczał przez wiatr. stała przy nim ochrona. Potem po spotkaniu pastor zapytał, czy możemy iść się odnić. Zaczęliśmy się modlić, udaliśmy się do 11 w nocy tego człowieka. Oni chcieli bardzo mu pomóc. Oni głowę głową, dziurę w ścianie, takiej kartonki gipsowej, gipsowej i chciał sobie użnąć szyję. A potem chciałby skoczyć z drugiego piętra, skoczywać zewnątrz środkowego beton. Ja mówię, ludzie, albo, albo będziecie go pilnować, tak? albo będziemy jutro mieli w gazetach, zapis się w kościele facet wyskoczył, e, w ogóle z drugiej byli i się wskrzesi, ale ludzie mieli kichę taką, jak trzeba, nie? Wiecie, i my z niego wyrzucaliśmy demony, one wracały, wyrzucaliśmy one wracały. I była straszna jadra, trwało to wiele godzin. I w pewnym momencie była taka sytuacja, że my opanowaliśmy już dość mocno tego człowieka w imieniu Jezusa. E, i Wtedy jakby zaczął się aktywniać ostatni bardzo silny demon, do był I ona zaczął się dusić ręcznikiem, ten człowiek, bo oni mu dawali ręcznik. do go wodą, do temperatury w ogóle. On się zaczął dusić tym ręcznikiem. I wtedy moja żona zaczęła wielbić Boga. I ona już tylko wielbiła Boga. I ona tylko wielbiła Boga. I ja już wiedziałem, że mam nic nie robić. I oni go trzymali, a ona wielbiła Boga. I widzieliśmy, na człowieku jest ufany. I uwielbienie płynęło, a z człowieka wychodził duch śmierci. Po prostu. Wiecie, chodzi o to, że uwielbienie jest potężną drogą. Z jednej strony jest ono najwyższym stanem adoracji. Najsilniejszym stanem adoracji. I my musimy się w tym rozwijać. I my musimy w tym płynąć. I musimy być w tym twórczy. My nie możemy śpiewać ciągle tych samych piosenek. My musimy wymyślać piosenki. My musimy wymyślać melodie. Rozumiecie? Nie mamy na to czasu, ale my uczymy ludzi, jak mają uwielbiać Boga, jak wiada Pismo. I Bóg tutaj mówi przede wszystkim głupy się. To znaczy, stań w świadomości, że jesteś człowiekiem opłytym moją krwią. W tej świadomości uwielbia mnie. Nie uwielbia mnie w potępieniu. Nie uwielbia mnie w potępieniu, mówi Bóg. Namaść czyli uświadom sobie, że jestem w Tobie, że ja jestem w Tobie. Wierbij mnie ze świadomością, że jestem w Tobie. Włóż na siebie strojne szaty. To jest szata sprawiedliwości, czyli stawaj przede mną, będąc pewnym swojej tożsamości we mnie. Miej strojną szatę na sobie. Nie przychodź do mnie e, w takim ubraniu e, pod tytułem Przyjdź do mnie w ubraniu syna. Przyjdź do mnie w ubraniu córki. Zejdź na za to klepisko, Bóg mówi, nie bój się w uwielbieniu uniżyć przede mną. Wiecie, co to znaczy uniżenie w uwielbieniu? To na przykład to, że zaczynasz w szalony sposób tańczyć. Coś Ci powiem. O wiele mniejszą rzeczą jest płakać przed Bogiem, niż tańczyć. Ja widzę, jak ludzie w Kościele mają problem ze swoimi kompleksami. Mówią Hallelujah. Ja mówię, wiesz co powiedziałaś? Słowo halal od którego jest haleluja, oznacza szalony taniec. Właśnie ogłosiłeś, że będziesz tańczył w szalony sposób dla Jachów. Hallelujah. Co robisz? Czemu stoisz? Krzyczysz Halleluja, a stoisz. Jak się nazywa ten taniec? Bezuchodacki? Ja w mojej Biblii czytam, że w pląsach się wchodzi do królestwa niebieskiego. To rozumiesz? W pląsach się wchodzi do królestwa niebieskiego. W pląsach się wchodzi do królestwa niebieskiego. Święty taniec. Ja tak ja Wam tylko rzucam, ja Wam już rzucam poszczególne po drobne rzeczy. Zejdź na klepisko, unisz się. Czyli wejdź poniżej. Tak? Poniżej stanu tak zwanej swojej ludzkiej godności. Wiecie, ja nie chodzę na dyskoteki. Ja nie chodzę na dancingi. Ja nie chodzę na prywatki, na żadne imprezy. Ja nie tańczę. Ja w ogóle nie słucham świetnej muzyki, przepraszam. Może to was uraża, ale ja nie słucham takich życia. Mam w domu takich czuł nie ma. Ale ja tańczę dla Boga. Ja potrafię godzinami tańczyć dla Boga. Ja po polach tańczę dla Boga. Po prostu. My uczymy w kościele, żeby się tańczyć dla Boga. Bo taniec jest po to, żeby tańcem wierzyć Boga. Taniec po to właśnie jest. No Bóg wymyślił taniec, chciałbym powiedzieć. Słowo, zejść na klepisko. To jest wejdź poniżej swojego stanu ludzkiej godności. Bo umarłeś, żyjesz już nie tyle, ale żyje w Tobie Chrystus. Ja nie ludziom, wiecie, to nie jest problem upaść pod Bożą mocą. Ale leżeć na twarzy przed Bogiem z własnej, własnej nieprzenoszonej woli. To jest zupełnie inna sprawa. Jakże mało widuje ludzi w kościele szczących Boga leżąc na twarzy. Po prostu rozumiecie, ludzie nie tańczą, nie leżą na twarzy, mają sztywną postawę i mówią, to tak jest uwielbienie Boga. Ja tak mówię wewnętrznie uwielbiam Boga. Być Ciekawe jak kabaret wewnętrznie wygląda. Czy też odrodzałem głowę jakoś tak wewnętrznie? Nie ma wewnętrznie. Jesteś cały, jednolity. Jest napisane będziesz kochał od Boga swojego, z całego serca, czyli od ducha, z całej duszy swojej, tak? Czyli wszystkie Twoje emocje, wszystkie myśli, wszystkie decyzje, z całej Twojej siły, czyli całe Twoje ciało. Zejdź na klęwisko. Co dalej? Nie daj się poznać tego mężowi, aż się nagije i napiję. Co to oznacza? Nie przychodź do Boga uraz ze swoimi prośbami. Daj Mu się najeść i nawić Twojej adoracji. Wywyższaj Go i uwielbiaj, zanim Go w ogóle o cokolwiek poprosić. Jak będzie jeszcze miał o co prosić. Wywyższaj i uwielbiaj! Chwal! Wywyższaj i uwielbiaj! Graj! Twórz nowe pieśni! Nie bój się tego! Kiedyś w naszym pierwszym kościele pamiętam, Mieliśmy bardzo ciężko, więc było bardzo dużo znaków i cudów, bo założyliśmy kościół na na terenie ośrodka na Było bardzo dużo ludzi zdemonizowanych. Widzieliśmy wtedy po raz pierwszy uzdrowienia z AIDS. Widzieliśmy uzdrowienia z żółtaczki klasy tej klasy C. Człowieka czciliśmy w wodzie przed żółtaczką, że bez żółtaczki. Następnego dnia pojechał się przebadać, jakaś otworzyło się, co się stało. Miał ci <śmiech> po prostu, wie. Różne rzeczy widzieliśmy. Ale z drugiej była bardzo ciężka atmosfera, bardzo trudno było się przebić i my uczyliśmy tam ludzi uwierzyć w Boga. I pamiętam, którego dnia było naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Mieliśmy tam ludzi, którzy mieli raki, którzy mieli takie raki, ja nie widziałem takich raków na zewnątrz, na twarzach po prostu. Mieliśmy człowieka, który miał ciugę w twarzy. To był jedyny człowiek, którego pochowaliśmy w życiu. Innego człowieka nie pochowaliśmy, dzięki Bogu na jeszcze. Do tej pory przez naszą całą służbę zrobiliśmy jeden pogrzech. I to był tamten człowiek, który oddał życie Jezusowi i niedługo potem umarł. Nie byliśmy w stanie zrobić wielu rzeczy. Ale uczyliśmy ludzi uwielbiać. I pamiętam, kiedy była taka bardzo ciężka atmosfera, tu się o jej mówić, to uwielbienie, bo to było uwielbienie, które nie szkodowane. Ono się nie mogło przebić. Ja powiedziałem, nie będziemy grali teraz, nie będziemy śpiewali. Ja będę się przemawiać. Ja zacząłem śpiewać w piosenki Krawczyka, po swoje słowa nie wyglądało. Po prostu. Bo jest takie greckie słowo, takie hebrajskie słowo, dechila, nowa pieśń, tworzenie dechila, nowej pieśni. Ja zacząłem śpiewać nową pieśń. Przyszło bardzo silne na naszczenie w ludzi. Dlaczego? Wiecie, nie rozumiem, rzeczy czy to końca, ale wymienno to Bóg wymyśli muzykę. Pamiętajcie, nie ma takiego gatunku, który wymyśliłby szatan. Takiego czego się nie ma. Szatan tylko ukradł muzykę. Ukradł ją. Rozumiecie? Szatan ukradł muzykę. Nie ma gatunku muzyki, którą nie można chwalić Boga. Takiego czegoś nie ma. To są nasze ograniczenia. Nasze ograniczenia. Są ludzie, którzy uważają, że tylko śpiewnik pielgrzyma, to jest jedna rzecz, którą się mnie pięknie jest nie śmieję. Haleluja. Ale mało kto wie, że większość piosenek ze śpiewnika Pielgrzyma to są pijackie przytupajki ze chrześcińskimi słowami. Bo to jest śpiewnik, który powstał na przestrzeni przebudzenia walińskiego, na przestrzeni przebudzenia walki, które było w Szkocji. Rozumiecie? To są takie słowa. Tam się nawracali pijaki i potem śpiewali te piosenki. Po nie słowami. <grych> Tylko to są te rytmy 18 19 19 Nam się wydaje, że to takie święte. Tak, to jest święte. Ale za tych melodii jest taka, że chlali browarie i śpiewali pipowe, nowe teksty. A potem się nawracali, nie chlali browarów i na te melody śpiewali pobożne teksty. <grych> nie bójmy się używać różnych styli. Nie bójmy się tego. Róbmy te rzeczy, bądźmy w tym twórczy. Nie rzucajmy się od razu do Boga z prośbami naszymi. Niech się naje i napije. Ty, Bogu, możesz przynieść ofiarę mu swoje. Te potężne, święte uwielbienie. Podejdź do niego. I tutaj wchodzi kolejny moment, kiedy ty zaczynasz e, być w coraz głębszej relacji z Ucz się tego. Wchodź w coraz głębszą relację. Odkryj Jego nogi. Wejdź w najgłębszą formę uniżenia obecniego. Wiesz, ja, zobaczcie, dzisiaj mówiłem wam, Bóg jest naszym tatą, Bóg jest naszym przyjacielem. Nie musimy się Boga bać. Bojaźń Boża jest tym, tym, tym, tym silnym, wspaniałym, zbożnym lękiem. który nie ma nic wspólnego z lękiem światowym. Kocham Boga, ale ja wiem, że On jest Bogiem. I ja swoje życie prowadzę w uniżeniu. I w uwielbieniu też wchodzę w uniżeniu. Uczę się tego, jak wchodzić w uwielbieniu w uniżenie. I na końcu jest napisane: połóż się. Czyli to jest ten naj... Jakby uwielbienie jest piramidalne. Rozumiesz? Na początku jest szerokie. Na początku jest ekspresyjne. Bo zawsze na początku Ty objawiasz w uwielbieniu moc Boga. Zawsze, zawsze na początku objawiasz moc Boga w swoich piosenkach, w swojej w rytmie, który uwalniać. Potem ono się zwęża. I Ty objawiasz dobroć Boga, a na końcu objawiasz siebie. Do I to jest sam szczyt. I na samym końcu już On mówi, już nie tym mówić. Tak jest zbudowane całe uwielbienie. I to jest, jeżeli my zaczniemy to rozumieć, że właśnie tak wygląda Jego pragnienie, bo On tak lubi, On tak chce, to zaczniemy to robić po prostu. Pamiętajcie, uwielbienie nie jest dla nas. Uwielbienie nie jest po to, żeby zmiększyć atmosferę przed głoszeniem słowa. Są bzdury różne. Uwielbienie nie musi się nam w ogóle podobać. W ogóle. Są kościoły, które mają takie uwielbienie, taką rytmikę, inne mają inną rytmikę. Mnie w ogóle, ja mówię, jeżeli Ty zachowujesz wzorzec Boży, to w ogóle nie masz tego znaczenia, jaka, jaka to jest forma. Rozumiesz? To może być jakoś wielbiciel grzym albo heavy metal. Różne rzeczy takie, które ludzie w ogóle odkrywają, co tu jest. Jest taka często na ulicach, w e, pokazał kilka takich fajnych piosenek, które mam puszczać na ulicę. Oczywiście też puszczam inne, ale, ale jeśli nie mamy zespołu, to puszczamy e, piosenki różne. Jest taka, taka wspaniała, e, znacie ją, cudowna Boże łaska, mm -hmm. Tylko w wersji heavy metalu. Jest takie namaszczenie. Ponieważ są wszystko ponawracani ludzie. Ludzie, którzy grali w zespołach, heavy Wiecie, jakie przyszło przebudzenie do tych zespołów. Z większości tych satanistycznych zespołów przynajmniej po jednej osobie oddało życie Jezusowi już. To jest szok. Ludzie, którzy przez lata chwaliły szamana, Dzisiaj po prostu wierbią Bogu. I wierbią z też mocą. Ale zachowując ten sam standard. Rozumiesz? Uwielbienie jest dla Niego jest dla Niego. A podstawa zawsze jest taka sama. Twoje serce. I wiecie, kiedy będziemy wielbili się Boga, chciałbym prosić się o, o, o tą jedną rzecz, żebyś włożył w to serce swoje. Całe swoje serce. Żebyśmy wielbili Go. Niekoniecznie sięgali od razu do wielkie prośby do Niego. Będziemy się modlić dzisiaj o, o, o nasze sprawy, o to, co nam Bóg na serce. Ale chciałbym, żebyśmy zrobili adorację Boga. Niech to będzie dla Niego święta. Niech to, nie, niech to będzie święte dla Niego, niech to będzie oddzielone dla Niego. Święte to znaczy oddzielone. Oddzielmy to dla Niego. Oddzielmy to dla Niego. I pozwól, aby Twoje... E, być może jakieś ograniczenia pęknię. Po prostu świewa dla Niego z całego swojego serca. Podnoś głos do Niego. Oddałem uchwałę. Wiecie, naprawdę nie potrzeba wiele. Nie potrzeba wielu. Tu, że mamy, że mamy gitarę, że tego nie grała, to w ogóle już jest bardzo dużo. Że już jest z Bo my śpiewamy a capella, tam, gdzie nie mamy jeszcze ludzi, e, którzy grają, którzy śpiewają, to śpiewamy a kapela Boga i można to robić godzinami. Godzinami po prostu. Niech On ma święto. My naprawdę przyjaciele w ogóle nie możemy nie dać o, o różnych rzeczy, bo On nie ma. Oddaliśmy Mu swoje życie. Składamy swoje ciało. Dajmy Mu ofiarę naszych mów. Będziemy się potem modlili o, o nasze potrzeby. Chciałbym, żebyś też podczas tego uwielbienia był otwarty i słuchał Boga. I potem odważnie, kiedy będziemy się modlić, tych prośb przynosił Bogu. Nieważne, czy to są prośby w sferze uzdrowienia Twojego, czy to są prośby w sferze uwolnienia. Nie ma żadnego znaczenia. Czy potrzebujesz przełomu finansowego? Czy potrzebujesz sztuk Duchu świętym, Czegokolwiek potrzebujesz, jesteś w stanie na dzisiaj przez wiarę wziąć w Czegokolwiek potrzebujesz. Jakakolwiek jest twoja potrzeba. On jest już na to otworzony. Ale nie biegnij teraz tą potrzebę. Teraz po prostu zacznij mu uwielbiać, niech jemu będzie chwała odstawana, Niech to będzie już na bardzo nie zdanie. Ale ja bo